Oka! Witamy Was! A a to będzie hip hop! To Prywa. będzie nasza hip hopowo-rapowa opowiastka. Cześć! Od 9,6 do 9,7, a może tak, a może nie? Bo kto to wie? Może za minutę lub za dwie rozpocznie się przedstawienie. Co? Ja nie wiem, nie nie wiem. Pewien, on nie, nie jest wiem. pewien! A kto jest pewien? Może DJ Felix jest pewien? Ej, więc oka! I raz i dwa! Tak i. A może, a może, a może a może tak, a może tak, a może tak, może tak, a może tak, a może tak, a może nie, a może nie, a może a może nie, a może nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Nie, Wie? A. może ta. B, to R a może? Aha, chętnie. Aha. A. Gra. Zaczynać. Cztery. Może? Jestem szczery. Dla kariery. A może, a może, a może a, a, a może? Tak. Każdego kotnik pod więc jest to liczba na które nie ma rady. Ilu, samo ser tylko no, owocowy, no, owocowy no. boś lubię takowy, bo jest smaczny i zdrowy syp. Mowa ją poda donkiszota długo pota. Nawet gdy smysz taki gwiazdę spoda w roli kota. boli musisz nie trzymasz kontroli, musisz dopiero pierdolić, lekarz, bolukoi goi. Albo i omego, zobaczony w swoje ty słuchaj tego, bo to z życia codziennego Razem racji, którą łykam na kolację Choć jest ciężko strawna, nią od dawna Mam swoją, która jest moją osobą Nie słuchają ci, którzy prawdy się boją, bo widzenia leży na prośbę siedzenia Gdy siedzieć chcesz, wyszli to z góry oceniasz Może tak, może nie, może jak, kto to wie Może jeży owszaki, jak to chce A, a może! Ta. A może! Nie! A może! A może tak, a może tak, a może nie nie nie Nie, a może tak, tak, tak, a może nie Nie, a może tak, może tak, może nie nie tak, nie Nie, a może tak, tak, a może nie Nie, a może tak, może tak, może nie Nie, a nie Nie, już mojego nie Nie, spażu. Łamarzu, zwiększa popyt od podażu. Złota, Złota płytra zjada w czeluściach w bagażu. Ola boga. Ola boga! Nie wiem czy mundurek czy też toga. Może pracy płaca, a może zapomoga? Może koka w noca lub to tym ci koka? Ja nie wiem, nie jestem pewien i jestem lenien. A patam czasem w zapomnienie lub odrębienie. składam rymę z rzadka, jak straszka mego dziadka. A może czekoladka, a. a może cukiereczek? A. Może wolny budy nie może kisieleczek. Zobacz moje ręce, są w odciśnięte <grym> Może to nie szkodzi, może powiem, że to znowu A może słucham Jebic. ciebie? A może mnie to jebie Jebien. Może koty dziś przyniosą jointy? Oby, oby jakoby? <grym> Hip hopowy kids, to nie pics <grym> Nie chcę mi się, mi się, nie chcę, nie chcę mi się a, nic A, a może, może tak, tak A może, a może nie A może, może tak, a może tak a, a może nie, nie, nie, nie, nie A może tak, tak A może nie A może tak, a może tak A może nie, nie, nie, nie A może tak, tak A może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 a może tak, a może tak, a może nie, nie, nie, nie, nie, a może tak, tak, a może nie, a może tak, a może tak, a może nie, tak, nie, nie, nie, nie, a może tak, tak, a może nie, a może nie, może tak, kto to wie, kto powie mi to. Tak i nie. Czy to, to tak, było? czy to nie, a może nie, Oka, tak i nie, całkiem nowej, kaliber 44, od nowa, czy ze starej płyty, czy tak? ze starej Słyszmy płyty, głosy. czy ze za... starej